W konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński. Możecie kojarzyć mnie z bloga Necropolitan oraz z nawiedzonego podcastu i dzisiaj chciałbym wam, tak jak jakiś czas temu, opowiedzieć o małych, niewielkich, prostych grach komputerowych. Ostatnim razem wspominałem o tytułach naprawdę niewielkich, o takich, które można ukończyć kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt minut, tym razem wspomnę o produkcjach trochę bardziej rozbudowanych, ale nadal zostajemy w kręgu tytułów, które można ukończyć w jeden wieczór. Dzisiaj przybliżę wam dwie produkcje ze studia Fermenter Games, obie dostępne na Steamie, a mowa o Davidzie i Spinganie. David i Spingan. Zaczniemy chronologicznie od Davida. Tytuł ten ukazał się na Steamie 14 marca 2014 roku, już ponad 2,5 roku temu, w sumie to już prawie 3 lata temu. Jego ja go zgarnąłem z którymś Humble Bundle i potem, właśnie szukając odrobiny rozrywki na wieczór, postanowiłem go wypróbować. Okazało się, że dość szybko mnie wciągnął, opinie na Steamie miał pozytywne i Moja opinia też będzie pozytywna aktualnie. Jest to 81% pozytywnych recenzji z 600. I ja też jedną moją pozytywną do tej puli dorzucę. W Davidzie wcielamy się w kwadracik o imieniu David. Niespodzianka. I walczymy z ogromnymi bestiami złożonymi z różnego rodzaju figur geometrycznych, z różnego rodzaju brył, które to bestie symbolizują między innymi ludzkie grzechy. Poruszamy się przy pomocy wsadu, walczymy zaś przy pomocy myszki. David, ten nasz kwadracik, porusza się po planszy, a wokół niego krążą takie kolorowe kule. Gdy te kule są w pobliżu naszego kwadracika, a my wciśniemy, najedziemy kursorem też blisko Davida i naciśniemy lewy przycisk myszy, to następnie czas zwalnia. My możemy wycelować w tę bestię, która nas atakuje, puścić przycisk myszy i wówczas ta kulka, czy też czasami jest ich więcej w zależności od planszy i trybu, uderza w naszego przeciwnika i w ten sposób możemy tego przeciwnika pokonać. Do każdej z plansz, których jest bodajże 12, możemy podejść na dwa sposoby. Albo posiadając kilka żyć, albo w trybie hard, mając tylko jedno, jedyne życie. Co istotne, jeżeli już opanujemy sterowanie, które może w pierwszej chwili wydaje się Troszkę trudne, ale naprawdę po kilkunastu minutach staje się totalnie przystępne. To więc, gdy już opanujemy to sterowanie, to na jednym życiu spokojnie możemy przejść w całą grę. Nie musimy jej przechodzić dwa razy, najpierw z kilkoma życiami, potem z jednym. I po przejściu tych bodajże dwunastu planż i walce z finałowym bossem mamy jeszcze tryb areny i taki tryb do zabawy troszkę z piłkami, gdzie musimy trafiać piłkami do celu i w ten sposób zdobywać punkty? ogólnie cała ta zabawa wystarcza na około 4 godzin 4 godziny na to by przejść całość by troszkę pobawić się tymi piłkami bo odblokować wszystkie 21 achievementów większość z nich wpada nam po prostu przy przechodzeniu kolejnych leveli czasem trzeba się troszkę bardziej wykazać przy dwóch trzeba naprawdę mieć skilla więc trzeba troszkę potrenować, powtarzać np. walkę na arenie by osiągnąć wymagany wynik ale nie wymagają takiego troszkę bezsensownego grindu, a po prostu polepszania własnych umiejętności zdobywania skilla. Gra ma minimalistyczną, abstrakcyjną oprawę, ale zarazem całkiem przyjemną. Ogólnie audiowizualia są w porządku, taka troszkę elektroniczna muzyka i właśnie ograniczona kolorystycznie i formalnie oprawa graficzna, ale to wszystko pasuje do tego konkretnego tytułu. On też troszkę przypomina mi Titan Souls, przy czym nie jeżeli chodzi o audiowizualnie, a o samą mechanikę. O to, że tutaj każda plansza to jest tak naprawdę walka z bossem i każdy boss wymaga innego podejścia, innej strategii. I dopiero w momencie, gdy już załapiemy o co chodzi w danej planszy, możemy ją przejść, przy czym to zazwyczaj nie jest szczególnie wymagające, po prostu troszkę umiejętności opanowania, sterowania, odrobina logicznego myślenia i jest po bosie pierwszym, drugim, trzecim i tak przechodzimy cały tytuł. Tak jak mówię, całość przeszedłem w 4 godziny i w tym czasie osiągnąłem prawie wszystko, co w tej grze da się osiągnąć. Teraz ten tytuł kosztuje bez żadnej promocji 2 euro na Steamie, w czasie wyprzedaży pewnie połowę tego, może mniej, nie wiem. I w związku z tym, że David tak mi się spodobał, sprawdziłem co studio Fermenter Games wypuściło oprócz tego tytułu i tak trafiłem na spingan. Spin Gun. to tytuł z tego roku, z 11 listopada, z dnia niepodległości, mamy patriotyczną grę, nie no żartuję oczywiście, ale tak to jest tytuł z tego roku, z listopada. Też kosztuje aktualnie bez przeseny 2 euro, ma 100% pozytywnych opinii, ale przy jedynie 12 recenzjach, więc wiecie trzeba do tego podchodzić z pewnym dystansem ale ja też dorzucę tutaj 13 pozytywną opinię, bo jest to tytuł bardzo przyjemny. Jest to w przeciwieństwie do jej wida arkadowa strzelanka, taka gra akcji 2D z cyklu Bullet Hell wiecie, latamy sobie stateczkiem z każdej strony atakują nas przeciwnicy mamy masę właśnie różnych pocisków, które co chwila nas próbują zniszczyć i staramy się przetrwać, pokonać wszystkich wokół nas i, i w sumie to wszystko sterujemy, co jest istotne tutaj jedynie dwoma przyciskami Jedynie strzałką w lewo i strzałką w prawo. Strzałka w lewo odpowiada za ruch naszego statku do przodu, jednocześnie obrót w lewo. Strzałka w prawo analogicznie ruch do przodu i obrót w prawo. Obrót wokół własnej osi. Nie chodzi o przesunięcie statku w lewo, tylko o obrót. Jest to tyle istotne, że żeby na przykład polecieć prosto, musimy manewrować obiema strzałkami naprzemiennie, bo jeżeli przytrzymamy jeden przycisk za długą, no to statek zacznie wirować wokół własnej osi, obijać się o ściany, a plansza właśnie jest ograniczona, tak z każdej strony, więc bardzo łatwo trzasnąć w ścianę i w zależności też od trybu to może być śmiertelne albo i nie. Sterowanie to chociaż mechanicznie proste, to w praktyce jest dosyć skomplikowane, trudno się do tego przyzwyczaić, to odpowiedniego manewrowania statkiem potrzeba jednak pewnych umiejętności do tego, aby strzelać trzeba przycisnąć dwa przyciski jednocześnie, więc wiecie, musicie mieć naprawdę bardzo sprawne palce w tej grze i gdy się gra troszkę dłużej niż nie wiem, pół godziny, to te palce potrafią rozboleć, coś o tym wiem. Mamy teoretycznie tutaj też nawet jakąś fabułę, bo wcielamy się właśnie w obrońcę naszej rodziny, do naszej planety, czy do naszej galaktyki, zbliża się jakiś goliat i właśnie próbuje ją zniszczyć, a my mamy umożliwić naszym bliskim ucieczkę z planety poprzez powstrzymanie agresora, poprzez powstrzymanie najeźdźców, czyli strzelanie do figur geometrycznych, bo to akurat łączy swoją drogą Dawid Goliat, nie? Widać, że to samo studio. Jeżeli chodzi o możliwości gry, mamy na początek tryb Practice, który jest przydatny, by właśnie w ogóle zrozumieć, o co chodzi z tym sterowaniem, i gdy już zaczniemy jako tako sterować, przechodzimy do kolejnych trybów, czyli do trybu Endless odpowiednik, powiedzmy, trybu hordy w innych grach. nieskończonej ilości przeciwników i co istotne, mamy w ogóle podział na trzy podtypy. Taki standardowy, taki utrudniony i utrudniony w trochę inny sposób. I te tryby hordy często mnie irytują tym, że one trwają naprawdę bardzo, bardzo długo. Takie jedno podejście może trwać czasami kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt minut i potem, gdy chce się poprawić wynik, to znowu trzeba te kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt minut poświęcić. Tutaj, tutaj jest zupełnie inaczej, bo tutaj nawet achievementy są za to, żeby przetrwać w pierwszym trybie chyba minutę, w drugim 30 sekund i w trzecim znowu minutę. I to nie są wcale proste achievementy, bo tutaj naprawdę trudno jest przetrwać dłużej niż te 30 sekund czy minuty. W ogóle światowe rekordy dla tych trybów to jest odpowiednio 5 minut, 46 sekund i niecałe 2 minuty, więc wiecie. Ktoś mógłby powiedzieć, że okay, no to jest bez sensu takie trudne i w ogóle, ale nie, bo tutaj po prostu przebicie tego rekordu o każdą sekundę daje masę satysfakcji i Moim zdaniem nawet lepiej jest powtarzać taki level co kilka, kilkanaście sekund i starać się to wszystko wymasterować, niż podchodzić do tego, nie wiem, pięć minut, potem znowu pięć minut i nowa 5 minut. To by było trochę bez sensu, a tak to takie bardziej wymagające podejście, tutaj w niektórych trybach można zginąć w czasie poniżej jednej sekundy, sprawia, że każdy, nawet drobny sukces daje masę satysfakcji. Poza trybem, tym nieskończonym kordą, mamy jeszcze tryb stref, gdzie na 8 różnych levelach przechodzimy przez kolejne fale wrogów, i naszą standardową bronią jest taki banalny laser. Takie kilka kulek, które wystrzeliwujemy, zaś co jakiś czas na planszy pojawiają się busty, które dają nam dostęp do bardziej zaawansowanych broni, których jest właśnie 8. W trybie tym nieskończonym, czy w innych trybach. Losowo pojawiają się te różne busty na mapie, tutaj zaś w trybie stref, w każdej strefie mamy do czynienia tylko z jednym rodzajem broni specjalnej i przy jej pomocy musimy oczyszczać plansze i w ten sposób też uczymy się korzystać z każdej z tych broni, co jest w sumie całkiem sensowne w kontekście kolejnego trybu, którym jest tryb walki z bossami. Mamy trzy bossy i co istotne, nie zaczynajcie od pierwszego, bo pierwszy z nich jest najtrudniejszy. Drugi i trzeci, zwłaszcza na etapie, gdy już przejdziecie strefy, gdy już zdobędziecie achievementy w trybie nieskończonym, ten drugi i trzeci przeciwnik są no easy peasy. Nie ma tutaj większego wyzwania. już wtedy. Znaczy, ok, no 3-4-5 podejść będzie wam potrzebnych, żeby je pokonać, ale to, to jest niewiele w tej akurat konkretnej grze, a pierwszy boss to jest jakaś katastrofa. Po prostu to jest to miejsce, ten moment w tej grze, gdzie i kiedy ja naprawdę chciałem zrage quitować, załamywałem się, zaczynałem piszczeć przed monitor, po prostu byłem tak zły, to nie jest tak, że on jest jakoś oszukany czy coś, ale jest naprawdę niezwykle trudny. Mamy niewielką planszę, wielkiego bossa, który zajmuje dużą jej część i do tego, co jakiś czas wysyła na nas różne moby, w tym tak jak których prawie nie da się tutaj ominąć na tej mapie i w związku z tym chwila nieuwagi, czy też odrobina pecha, bo też całość jest tak skryptowana, że naprawdę e, momentami można bardzo łatwo wpakować się w tarapaty. To wszystko sprawia, że ja sam naprawdę piszczałem przed monitorem na no, w sensie. no nie, no przecież tak widzicie, było, no przecież miałem o życia przed chwilą mi co, im nie zjadło. Ua. No tak to wyglądało, ale gdy już mi się udało, to przejść satysfakcja była niesamowita. I jeszcze do tego mamy taki tryb też trochę bardziej luźny, taką zabawę w postaci studni z piłkami, które mamy po prostu rozstrzelać. Strzelamy do kuleczek, które tam się powoli pomniejszają i w końcu w ten sposób oczyszczamy plansze i też jeżeli zrobimy to szybko, dostaniemy achievement albo dostaniemy się na listę z najlepszymi czasami przejścia, najkrótszymi czasami przejścia tego konkretnego levelu. Do tego dochodzi jeszcze możliwość kustomizacji wyglądu naszego statku. Mamy bardzo wiele modeli dla naszego pojazdu gwiezdnego. Możemy zmienić kolor lasera, możemy zmienić kolor tego płomienia, który wydostaje się z naszego statku Ogólnie jak na tak niewielki tytuł, opcji jest tutaj bardzo dużo. Całość kosztuje 2 euro i też przejście wszystkich trybów, odblokowanie większości rzeczy i zdobycie wszystkich achievementów zajęło mi 4 godziny. Co do achievementów, te dotyczące trybu przetrwania, tego, tej hordy, tego trybu nieskończonego, są troszkę bardziej wymagające, ten dotyczący tego jednego bossa również, ale większość zdobywa się szybciutko przechodząc kolejne strefy. I ta gra sprawia też jakoś aż przedziwnie dużo radości. Do tego w tej swojej trudności, jeżeli chodzi o to sterowanie, daje satysfakcję przez to, że naprawdę z biegiem czasu sterujemy coraz sprawniej, coraz łatwiej nam celować przeciwników, coraz łatwiej. I szybciej przechodzić kolejne etapy, czy pokonywać kolejne mopki, I to wszystko sprawia masę radości. Też przypomina stare, dobre czasy różnych gierek z Pegasusa, czy z automatów. Zresztą ten tytuł też ukazał się na platformy mobilne i tam nawet wygląda trochę tak jak z automatów. Sam obraz jest w ten sposób stworzony, na komputerze to trochę mniej widać, ale czuć za to tego ducha minionej epoki i ten sentyment od dawnych arkadowych gier. Jakby nie patrzeć, polecam, jeżeli ktoś chce zgarnąć dwa tytuły naraz, to w cenie standardowej bodajże 3 euro kosztuje taki pakiecik, a na wyprzedażach pewnie połowę tej ceny, może nie wiem, 30% tej ceny, nie wiem dokładnie, ale na pewno nie jest to Jakaś szczególnie wygórowana cena. Moim zdaniem warto sięgnąć po jeden i drugi tytuł, jeżeli potrzebujecie takiej krótkiej rozgrywki, właśnie na wieczór 2, 3, 4, 5. To to będzie coś dla Was. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę przyjemnej gry, a sami też szukać kolejnych niewielkich, a ciekawych, interesujących tytułów. Trzymajcie się. Cześć.